Dziękuję bardzo. Co? Ja mam na imię Dominika, jestem alkoholiczką. Ja może powiem na początek parę takich informacji o sobie. Ja w ogóle bardzo rzadko bywam na meetingach na Discordzie i to jest dla mnie takie nowe doświadczenie. Byłam parę miesięcy temu ostatnio na takim meetingu. Także trochę jest to dla mnie środowisko nowe. Ale to chyba, chyba sobie jakoś poradzę. Poproszę mnie, żebym się podzieliła swoim doświadczeniem na temat Piątego Kroku który już został tutaj zacytowany, który brzmi: wyznaliśmy Bogu sobie i drugiemu człowiekowi, istotę naszych błędów. Ale zanim, zanim powiem o tym piątym kroku i podzielę się swoim doświadczeniem, to powiem takich kilka rzeczy na swój temat. Bo wiem, że też są osoby nowe na meetingu. Po pierwsze to ja jestem trzeźwa od 1 stycznia 2014 roku, więc niedawno miałam rocznicę, stuknęło mi 8 latek. jestem Krakowianką pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Krakowa mam sponsorkę sama też sponsoruję od paru lat mam oczywiście też służbę i swoją grupę, domową no moja grupa się nazywa dzieło i spotykamy się w Krakowie w sobotę o 17.30 stacjonarnie to są takie rzeczy, które ja zwykle mówię na początku każdej speakerki bo one są dla mnie dość ważne nie? bo dla mnie to są takie podstawy teraz na co dzień jakby w moim wszystkim życiu E, powiem troszeczkę o takim doświadczeniu, e, powiem troszeczkę o takim doświadczeniu w ogóle, za, co to się stało takiego, że ja dotarłam do wspólnoty i jak to tam a, się podziało, że się zabrałam za kroki, I potem troszkę powiem rzeczywiście o tym doświadczeniu sprzed paru lat, do, e, które miał związek z piątym krokiem, a potem o tym, jak to wygląda w tej chwili i co jest dla mnie dzisiaj ważne. E, ja, ja zaczęłam trzeźwieć od, e, e, od AA i jakby jestem dzieckiem 12 kroku, bo mi po prostu ktoś powiedział, że można być trzeźwym i można nie pić. I ja tej osobie uwierzyłam yy, i jakoś tak się zaczęła moja przygoda w ogóle z trzeźwieniem. I, yy, I to się wszystko zaczęło 1 stycznia, ale zanim w ogóle to się zaczęło, no to ja jakby wykonywałam to takie ćwiczenie, które wszyscy alkoholicy albo większość alkoholików ma ze sobą. Czyli ciągle popełniałam ten sam błąd, czyli zaczynałam pić i potem nie mogłam przestać I nie rozumiałam tego, nie rozumiałam tego mechanizmu, on jest dzisiaj dla mnie bardzo prosty, nie? że żeby nie, nie pić jako alkoholiczka, to nie powinnam podnosić pierwszego kieliszka. nie. A ja ciągle robiłam to samo i potem już też do, po paru latach dotarłam do takiego punktu, że, że nawet zaczęłam pragnąć już nie picia i już stwierdziłam, że dobra, chyba jednak mam jakiś problem. Bo piję właściwie codziennie i rozpoczęłam taką, taki proces i takie próby, Sam, sama próbowałam po prostu przestać i to mi się ciągle nie udawało. Nie? Ja mam takie, takie doświadczenie z alkoholem, generalnie takie, że powiedzmy zaczęłam pić dość późno jak na alkoholiczkę, miałam 18, może 19 lat. Przez pierwsze 10 lat piłam tak ostro imprezowo, a potem właściwie ludzie mi przestali być potrzebni do niczego i piłam samotnie w domu, nie miałam rodziny. i i ta końcówka już mojego picia taka, znaczy końcówka, no 10 lat ostatniej mojego picia to było już takie, że w zasadzie miałam pracę e, dość dobrą, którą nawet lubiłam, e, picie, rodziny nie miałam swojej, nie byłam skłócona tam z mamą, z moim bratem, właściwie mieliśmy takie sporadyczne kontakty raczej w dużej złości. I No i właściwie głównie się kręciło wszystko od tego, kiedy się napić, jak się napić i w ogóle co tu robić, żeby pić. I żeby jak najszybciej wszystko inne zrobić, tylko żeby się napić, nie? No i potem to zaczęło mi trochę przeszkadzać, bo ja też żyłam w taki, takiej, bym powiedziała, bo to, gdyby to było samo picie, to jeszcze luz, luzik być może, nie? Ale ja żyłam w takiej dość głębokiej rozpaczy, nie? Ktoś Niedawno słyszałam na mitingu, ktoś powiedział, nazwał to bólem istnienia. Ja bym sobie życzyła, żeby to był ból istnienia, nie, bo ja codziennie rano wstawałam i z takim pomysłem, że żeby to w ogóle z jakąś taką myślą, żeby to jakoś przetrwać, nie ten dzień. I to mi się nie, jakby na tyle nie podobało, że koło 14 już musiałam się napić. I, i ciągle robiłam to samo. Nie? I, I końcówka to już jest takie 2-3 lata picia, kiedy naprawdę podejmowałam próby zaprzestania picia Stawałam, stosowałam różne metody i to się nie udawało. Ja się w końcu poddałam. Nie stwierdziłam, że dobra, to inni ludzie mają normalne życie, a moje życie będzie tak wyglądać, że ja będę po prostu głęboko nieszczęśliwa, skrzywdzona przez los. Ech, jakbyście mieli takie życie jak ja, to też byście pili itd., itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I piłam przez ostatnie pół roku, to już było takie picie codziennie, nie z kim poczuciem, że to się nie skończy, że jeśli po prostu zapiję na śmierć. I w zasadzie ten 1 stycznia to, to było takie. Taka kolejna próba, jedna z wielu, wielu prób zaprzestania picia i różnica tego dnia polegała na tym, że po prostu poznałam kogoś z AA. Ja wtedy jeszcze nie za bardzo miałam ochoty na AA i, i w ogóle, zasadniczo to w ogóle nie miałam ochoty na AA, ale poznałam kogoś i ta osoba mi pomogła tego pierwszego dnia i tego jak pierwszego dnia się nie napiła i dla mnie to było szykujące. I bardzo dziwne, fatalnie się czułam, no ale tak się zaczęła przygoda z trzeźwością. I potem yy, potem ten człowiek, który mnie tam jakoś przeprowadził, wyprowadził przez tych parę dni, pierwszych mi pomógł, to była osoba z drugiego końca Polski. Zresztą myśmy mieli kontakty tylko mailowo i przez czata, no to on mnie namówił, żeby pójść na, na pierwszy meeting. Ja poszłam na pierwszy meeting, na którym mi za bardzo mi się podobało ale jakoś zostałam we wspólnocie, bo, bo ci ludzie po prostu nie pili. Ja myślę, że ja miałam tyle szczęścia, że, że jakby byłam na tyle zdesperowana na tamten czas, że, że to, że oni nie pili było dla mnie wystarczającym powodem, żeby zostać we wspólnocie. Plus do tego dali mi takie bardzo proste instrukcje, co zrobić, żeby nie pić, nie chodzić na mityngi, trzymać się wspólnoty, nie podnosić pierwszego kieliszka i nie pijemy tylko dzisiaj. I tak się zaczęła moja przygoda, ja potem przez, przez parę miesięcy nie, nie robiłam w ogóle, nie korzystałam z programu, wtedy to jeszcze nie było tak bardzo popularne, ale ostatecznie poprosiłam kogoś o sponsorowanie i zaczęła się tak moja przygoda z, z programem. I nie będę mówić oczywiście o całym tym procesie, nie? Bo, bo nie ma na to czasu, ale jakby jak dobijałam do piątego kroku, to ja nie miałam jakiejś takiej w ogóle wielkiej świadomości na temat programu, tego co w odnictwie mojej sponsorki, bo ja naprawdę nie za dużo rozumiałam z tego. Nie, ja zrobiłam listę uraz, czyli obrachunek moralny tam w czwartym kroku. Ta moja lista uraz była strasznie długa oczywiście. Jestem porządną alkoholiczką. Urazy to, to moja specjalność. Nie, więc listę uraz e, miałam bardzo, bardzo długą. Miałam też bardzo długą listę lęku. Zrobiłam też na tamten czas inwenturę seksu. I zaczęłyśmy rozmawiać z, z, z moją sponsorką na ten temat. Co tam jest w ogóle napisane? Nie? I ona mi przez strach przybierający setki odmian, samoszukiwanie się, egoizm i użalanie na sobą nadeptujemy naszym współbraciom na odcisk, a oni biorą odwet. Czasami nas krzywdzą, pozornie sprowokowani, ale niezmiennie odkrywamy, że kiedyś w przeszłości to my podjęliśmy opartą na własnym ja decyzję, która spowodowała, że później znaleźliśmy się w broniącej nas sytuacji. Jak ja to pierwszy raz krzypałam, to stwierdziłam, to nie jest o mnie, nie dotyczy. Nie, bo ja nie jestem egoistką, ja nie jestem taka jak wy. Ja nie mam żadnych ręków i tak dalej, a już na pewno nie jestem osobą, która, która jakby spowodowana tysięcznymi rękami znalazła się w tym miejscu, w którym się znalazła. Dzisiaj wiem dokładnie, że to tak jest, nie, że te wszystkie wady charakteru, które mi się pokazały w piątym kroku, jak zaczęłam rozmawiać z moją sponsorką, czyli tak naprawdę istota moich błędów, bo w tym rzecz, nie? istota moich błędów, sprowadzają się do tak naprawdę czterech rzeczy, nie, że po pierwsze jestem strasznie egocentryczna, co mnie bardzo zdziwiło. Czyli najkrócej rzecz ujmując, wydaje mi się, że wszystko ma związek z moją osobą, nie? Deszcz pada, ja sobie myślę, bo Bóg mi robi na złość. Wchodzę do sali, ktoś rozmawia, ja sobie myślę, że znowu mnie obgadują, nie? Wydaje mi się, że wszystko się kręci wokół mnie, nie? Tak, tak naprawdę to tak najkrócej rzecz ujmując, to też można powiedzieć, że jestem centrum wszechświata, nie? Wydaje mi się, że wszystko się kręci wokół mojej osoby. Bardzo jest mi ciężko złapać taką taką perspektywę, że może być inna, in, inaczej w ogóle, inna perspektywa, że na tym świecie jest ktoś inny, Nie, to rzeczywiście mi w tym bardzo pomógł ten czwarty, piąty krok, żeby zobaczyć, że w ogóle on do dzisiaj mi pomaga, bo ja tak naprawdę do czwartego, piątego kroku podchodziłam jeszcze parę razy przez tych ostatnich kilka lat. Nie, no to to jest taka, do, tak naprawdę mi wyszło, że jestem strasznie egocentryczna, nie? Że bardzo często rzeczywiście jestem powodowana lękami, czyli tak naprawdę to jest taki lęk, yy, co inni ludzie sobie pomyślą, najkrócej rzecz ujmując, nie? Że oni myślą albo, że jestem głupia, albo, że ja coś źle robię itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja staram się udawać, że tak nie jest, nie? To też jest tam w no książce bardzo ładnie opisane, że ja jestem jak aktor, nie? Który tam trochę udaje przed światem, że nie jestem, kim jest. I, i to mi rzeczywiście wyszło w tym, w, w tym piątym kroku w rozmowie z drugim człowiekiem nie? czyli z moim sponsorem wtedy na tamten czas następna rzecz taka, która mi wyszła też to jest taki głęboki lęk, że jestem niewystarczająco dobra nie? i potem jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą było bardzo trudno mi było zrozumieć i zobaczyć tak naprawdę to jest to, co niezmiennie tam moja sponsorka mówiła, ja to dopisz sobie tutaj jeszcze to dopisz sobie jeszcze tu Tutaj to samo, nie? To jest taki, e, taki lęk najkrócej, że Boga nie ma. Czyli ja, to, że ja nie ufam Bogu, nie? Ja mówię Bóg po prostu, bo mi jest tak wygodniej, nie? U nas w aa się mówi, że Bóg jakkolwiek go pojmuje, więc ja mówię po prostu Bóg, bo mi jest tak wygodniej, nie? Ale to jest to, że ja nie ufam mojej sile wyższej. Ja bardzo często mówię, tak sobie mówię na swój użytek, że ja uważam, że moja siła wyższa jest niekompetentna, nie? I dla mnie tamten, tamto doświadczenie piątego kroku rzeczywiście było bardzo uwalniające. Z wielu powodów, e, dlatego że ja po raz pierwszy e, byłam z kimś uczciwa. Nie bo przez wiele lat po prostu żyłam w izolacji, w ukryciu i tak dalej. Zresztą książka sugeruje taką rzecz, że zresztą w ogóle w książce jest, jest taka sugestia, że alkoholik sobie nie, por nie poradzi, jak będzie nieuczciwie wobec e, chociaż przynajmniej jednej osoby, no i wobec siebie, nie, że to jest konieczne po prostu do trzeźwienia. I ja mam takie doświadczenie. Nie, dzisiaj jest mi już łatwiej jakby rozmawiać, ja mam tą samą sponsorkę od paru lat. Dzisiaj mi już łatwiej rozmawiać, ale na tamten czas to nie było takie oczywiste. Natomiast rzeczywiście to mi przyniosło taką bardzo dużą ulgę, i dzisiaj dla mnie to jest taki bardzo prosty mechanizm, nie? że ja po prostu. To jest zresztą tak ładnie w książce napisane, że jak ja nie będę uczciwi, to ja nie mam szansy żyć długo i szczęśliwie, nie? I ja mam dokładnie takie doświadczenie. Ja mam po prostu dokładnie takie doświadczenie, też przez parę ostatnich lat mam takie doświadczenie, że jak tylko zaczynam coś ukrywać, jak mam jakieś tajemnice jak się z nimi samotnie zmagam, no to po prostu popadam w stany szaleństwa i obłędu, nie? I dla mnie na przykład, ja nie wiem, jakie wy macie doświadczenie, ale ja miałam naprawdę, jak przyszłam do a wydawało mi się, że jestem mega uczciwa i w ogóle nie mam z tym problemu, a prawda jest taka, że to jest dla mnie do dzisiaj bardzo trudne, nie? Że ja rzeczywiście wolę udawać przed światem, że klikko jest u mnie okej, a przyznać się przed jedną osobą, to już chociaż jedną osobą, to już wcale nie jest takie łatwe, nie? Więc jakby ja sobie to bardzo cenię, bardzo sobie cenię też w piątym kroku to, bo dzisiaj też sama sponsoruję, wiem jakie to jest ważne i bardzo sobie cenię to, że po pierwsze ktoś mi poświęcił czas, nie? To jest dla mnie bezcenne we wspólnocie anonimowych alkoholików, że ktoś mi poświęcił czas, poświęcił czas, żeby mi pomóc zobaczyć w ogóle pewne rzeczy, nie? Jakby ja, ja należę do tych osób, które uważają, że po prostu ja bym sobie nie poradziła bez drugiego alkoholika. Bez drugiej alkoholiczki, wobec której byłam uczciwa i mogłam po prostu te pewne rzeczy powiedzieć i, i ona mi też wyjaśniła różne rzeczy, co się ze mną dzieje i tak dalej. Nie, Dzisiaj dla mnie to jest naturalne, oczywiste. Po paru latach udało mi się to zrozumieć, na czym polega ta istota moich błędów. Jeszcze na tamten czas to... Yy, to mogę powiedzieć też, że, że na tamten czas było mi ciężko bardzo zobaczyć właśnie tę swoją nieuczciwość, ten swój egoizm. Dzisiaj jest mi trochę już łatwiej, bo, bo też parę razy podchodziłam do tego czwartego, piątego kroku. Jak się jakieś takie bardzo trudne rzeczy u mnie no to wracałam do tego, robiłam inwenturę, rozmawiałam ze sponsorką po to, żeby zobaczyć te błędów, nie? I yy, dzisiaj to jest też dla mnie taka praktyka na co dzień, bo potem jest mój kochany szósty krok którego się zawsze bardzo boję, ale szósty, siódmy, krok, który się bardzo boję, ale ciągle do niej wracam, mnie, bo tam przy, przychodzi taka y, możliwość jakby współpracy z tą moją siłą wyższą, po to, żebym była uwolniona. Nie? Ja dzisiaj po paru latach praktykowania tego programu mogę powiedzieć, że też jak podchodziłam w ogóle parę lat temu do, do tego programu, to ja nie miałam zielonego pojęcia o w ogóle czymś takim jak duchowość. Nie? Ja się tego nauczyłam we wspólnocie i i to było dla mnie bardzo nowe, bo mi się wydawało, że w ogóle jak trafiłam do A, że ten program taki, który jest programem duchowym, że to jest taki program religijny, nie? Dzisiaj wiem, że to są troszeczkę inne rzeczy i nauczyłam się tego prakty to, to praktykować na co dzień i też e, wtedy, pamiętam parę lat temu, jest taka sugestia w książce, nie? Żeby jak już się tam powie to wszystko temu temu drugiemu alkoholikowi, jak już to wszystko E, wiem, co się ze mną dzieje, wyjdą mi te wady charakteru, zobaczę to wszystko, nie podzielę się tym z drugim człowiekiem, to żeby spędzić trochę czasu z Bogiem, nie? Ja pamiętam, jak dostałam tą sugestię od mojej sponsorki, że to teraz iść do domu i, i spędź trochę czasu z, z Panem Bogiem, to ja się złapałam za głowę i są, co mam robić w ogóle przez ten czas, nie? I, i tak, się, tak naprawdę wtedy się taka zaczęła taka moja intymna przygoda e, z moją siłą wyższą. Na tamten czas to było bardzo dziwne doświadczenie. Dzisiaj to jest taka też normalna praktyka, nie? Więc jakby e, takie, mam, takie mam ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie z tym piątym krokiem, że wydaje mi się, że ja bym po prostu nie była trzeźwa, gdybym tego nie zrobiła. To mi też przyniosło ogromną uldę. To mi też pokazało tak naprawdę w tej rozmowie z drugą sponsorką taką rzecz, że ja jestem taka sama jak inni ludzie. Nie, ja żyłam przez wiele lat w takim poczuciu, że jestem takim dziwolongiem, jakimś wyrzutkiem społecznym, że nigdzie nie pasuję, nie, potworny egocentryzm, nie, wydawało mi się, że wszystko się kręci wokół mojej osoby, nie umiałam w ogóle złapać innej perspektywy, dzisiaj też jakby po tych rozmowach z, w oparciu o listę uraz, no to widzę, widzę na przykład, miałam kilka takich uraz po prostu, które uważałam, że to są gigantyczne urazy, ja będę do końca życia z tym żyła, dzisiaj widzę, że w pewnych kwestiach, gdybym była na miejscu tych osób, tam się zachowała tak samo. Tych osób, które mnie zraniły. nie I to mi dało dużo wolności. Naprawdę, ten program rzeczywiście jest takim programem, który przynosi mi dużo wolności, a istnieją, której w ogóle się nie spodziewałam, że można tak żyć. Nie, Też takiej samoakceptacji akceptacji tego, że, że popełniam ciągle te same błędy. Nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz to robiłam ten piąty krok, to sama się z siebie śmiałam. Na początku to było traumatyczne, nie? byłam na granicy płaczu i tak dalej, wstydziłam się okropnie, bałam się, że moja sponsorka mnie wyrzuci za drzwi i powie, że nigdy w życiu nie spotkała kogoś tak potwornego jak ja, a pod koniec jak czytałam tą listę, to się sama z tego śmiałam, nie, nie jakby też mi przyniosła taką e, dużo du dużą samoświadomość, nie, tego w jaki sposób ja funkcjonuję i co się ze mną dzieje na co dzień dlatego dla mnie to jest po prostu, dla mnie to jest esencja nie? i też taki początek w ogóle przygody, z, przygody w ogóle z życiem duchowym nie? i te, też chciałam, drugi fragment, który chciałam przeczytać, być może nawet na koniec, bo już właściwie powiedziałam właściwie to, co chciałam to są takie obietnice piątego kroku które są na stronie 76 w Wielkiej Księdze i to jest napisane tak kiedy już nie ukrywając niczego zrobimy ten krok jesteśmy zachwyceni Możemy spojrzeć światu prosto w oczy, możemy przebywać sami w całkowitym spokoju i swobodzie. Opuszczają nas lęki, zaczynamy odczuwać bliskość naszego Stwórcy. Być może wcześniej mieliśmy już jakieś przekonania duchowe, ale teraz zaczynamy przeżywać duchowe doświadczenie. Często pojawia się w nas bardzo silne uczucie, że problem z piciem zniknął. Czujemy, że jesteśmy na szerokiej drodze, krocząc ramię w ramię z duchem Wszechświata. I rzeczywiście dla mnie też jest tak, że, że te obietnice rzeczywiście się pojawiły, one się do dzisiaj pojawiają za każdym razem, jak się przyznam do czegoś, taka jest, taka jest prawda, nie? I też się rzeczywiście mam takie doświadczenie, że wtedy się zaczęło przebudzenie duchowe w piątym kroku. U mnie w dużej mierze przebudzenie duchowe, które rozumiem, tak jak w książce jest napisane, czyli że po prostu zmienia się całe moje podejście do życia, nie? Zmienia się mój stosunek do świata i tak dalej. Ja rzeczywiście ten, dzięki temu krokowi mówiłam. Zobaczyć zupełnie z innej perspektywy siebie i innych ludzi i, i też tak naprawdę moją siłę wyższą, nie? To jest cały taki proces, który trwa od tamtej pory w dalszym ciągu do dzisiaj. A jeszcze wtedy na tamten czas, przez, przez jakieś tam pierwsze dwa lata, to miałam co jakiś czas tak, że dochodziłam do jakiegoś punktu w trzeźwieniu czy tam w życiu duchowym i sobie myślałam, o, to teraz już wszystko wiem, teraz już wiem, teraz wreszcie rozumiem, nie? No ale potem parę miesięcy później zdarzało mi się to samo i znowu coś rozumiałam. Nie? Dzisiaj dla mnie to jest taki normalny proces, że co jakiś czas się pojawia takie mini, mini przebudzenie duchowe, o ile oczywiście zachowam odpowiedni stan ducha. Nie? No więc jakby reasumując, bo rzeczywiście już mi się czas kończy, reasumując powiem tak na koniec, że bardzo jestem wdzięczna za ten program. On na początku był dla mnie strasznie enigmatyczny, ale dzięki temu, że poprosiłam kogoś po prostu o sponsorowanie, ktoś mi to wszystko wytłumaczył i pomógł, no to dzisiaj w dalszym ciągu jestem trzeźwanie i też nie wyobrażam sobie, chociaż mam takie zakusy, często mam takie skłonności, a nikomu nic nie powiem, nie? Sama sobie poradzę. No, parę razy zaryłam twarzą o, o ziemię, w związku z tym, że usiłowałam być nieuczciwa, więc jakby cenię sobie tą uczciwość, która przychodzi razem z tym wyznaniem Bogu sobie i drugiemu człowiekowi istotę błędów. I to wszystko, co chciałam powiedzieć, i chciałam też bardzo podziękować za zaproszenie. Dla mnie zawsze to jest super doświadczenie, że mogę się podzielić z alkoholikami. Dziękuję pięknie, to wszystko z mojej strony.